Witamy. Hmm. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, czyli podcastową stacja kontroli podcastów, podcast o podcastach, a głównym, dowodzącym, prowadzącym naszym ekspertem podcastowym dzisiejszym będzie Jacek Kuchmistrz. Holland Way. Ta -dam. Ta -dam. Witam serdecznie. Iluminaci. Tak, podcast. Tak. Cześć. 19.66. Iluminaci. Za dużo, za dużo, zgadałem się w nieskończoność. Iluminaci w jednym głosie, bo reszta ma wszystko w nosie. E, witam serdecznie, dziękuję serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję serdecznie i proszę serdecznie i proszę bardzo, dosyć tego. Cześć, dziękuję Andrzej za zapowiedź mojej osoby, czyli Jacka Kubmistrza, który poprowadzi dzisiejszy przegląd polskich podcastów, podcastową. Na kanał rewizyjny zapraszamy podcasty, które ukazały się w naszym katalogu. Zaczniemy od 21 kwietnia, czyli od soboty, od podcastu Ławka po godzinach. Autorem podcastu jest Łukasz Ławicki, tytuł tej audycji Weekend bez biznesu. Weekend bez biznesu, czyli coś tam się dzieje i biznes się nie kręci. Panowie próbują wspomóc się, aby bardziej rozpropagować, rozpowszechnić ten biznesik związany z nagrywaniem, rejestrowaniem różnych audycji, konferencji i pogadanek. Bo jest jakaś posłucha. Następny podcast, również 21 kwietnia, to jest podcast o piwie. Mariusz Baniuszewicz opowiada w 85. odcinku o bardzo długim, nietypowym odcinku. Opowiada o browarnictwie z. Gościem Marcinem Chmiel Chmielarzem i Arturem Darowskim. Tytuł odcinka Grand Imperial Porter. Następnym odcinkiem jest... Yy, następnym odcinkiem, przepraszam. Następnym podcastem jest podcast prosty, którego nie można odsłuchać na Androidzie ani na iPhone. Autorem podcastu jest Wojtek. Gratuluję, Panie Wojtku, ale... Proszę zrobić coś, żeby można było tego podcastu słuchać, nie, bo, nie będąc przywiązanym do komputera, bo nawet na stronie próbowałem i nie wyszło. Jeżeli potrzebujesz pomocy, Wojtku, zgłoś się do Roberta Weslinga lub do Macie, a oni na pewno Ci pomogą. Nawet pomoże Ci Andrzej Fanience. 21 kwietnia Artur Rutkowski, Karolina Baran Edwin Tarka i Hubert Mayer czyli czterobak ale tym razem ani Artur ani Edwin ani Hubert nie powiedzą wam jak zrobić rolatki a kto wam powie o tym jak zrobić rolatki i z czego no to już wysyłam do tego podcastu 21 kwietnia, a torem podcastu jest Michał Dziwisz. Tytuł podcastu Tyflo Podcast. Nie, tak. Tytuł podcastu to jest Tyflo Podcast. Tytuł odcinka kulinarnego to jest Rosu. Ale jeżeli myślicie, że w tym podcaście usłyszycie Michała Dziwisza, no to się mylicie. W tym podcaście usłyszycie Alicję, która opowiada o tym, jak zrobić bardzo popularną zupę rosół ja robię troszeczkę inaczej ale zawsze warto sobie ugotować rosół, żeby pożywić się 21 kwietnia O, 21 kwietnia no co no, takiego 21 kwietnia, czyli sobota a tym razem autorem podcastu, który będę mówił, a zatytułowanego Travelcast, jest Przemek. W nawiasie ujemny, a odcinek jego 31 zatytułowany jest Klikanie na kanapie. A w tym odcinku Przemek planuje podróż po Europie Zachodniej, ponieważ budżet ma podróż ma ograniczony, szuka tanich noclegów, bo podróżowanie tanich już ma obcy kanel. Bardzo sympatyczny podcast. Gratuluję, cieszę się Przemku, że również takie podkaściki nagrywasz. I to jeszcze nie koniec, jak zapowiada Przemek. W dalszym ciągu jesteśmy przy Sopocie i tym razem fajna pogadanka, tradycyjnie długa, czyli Marcin, Michał, Przemek i Ernest. Tytuł podcastu? Subiektywy, podcast sportowy. Odcinek już 152. 7 milowa mila morska. Tutaj panowie zastanawiają się, w jaki sposób zarobić na podcaście. A oczywiście tradycyjnie e, środowisko piłkarskie, sportowe, e, no, przy okazji jeszcze o tenisie, luźne gadki, sympatyczne dogryzanie, e, omawianie tego, co mówią komentatorzy, i którzy nie powinni tego robić i powinni się zakopać i schować. Zapraszamy do słuchania. 22 kwietnia autor Paweł Prokopowicz, Jacek Kuchmistrz z podcastu Anusz Witelec, Zupa, tego podcastu Zupa Rybna, Smaczna Wątróbka i Naleśniki. W tym podcaście panowie opowiadają o tym, jak zrobić zupę rybną jak zrobić wątróbkę i szukają sposobu, opowiadają o naleśnikach i szukają sposobu na to, troszeczkę się roz, pod koniec troszeczkę odpływają, z tematami mało konkretów jest, ale generalnie podcast warty, do, warty przesłuchania, bo panowie twierdzą, że opowiadają o tym, jak zrobić sobie jedzenie i starają się robić to w ten sposób, żeby osoby, które uważają, że do tej pory nie potrafiły Gotować e, będą mogły to zrobić. Następnym odcinkiem jest długo niegoszczący na naszych łamach podcast Polskie Detroit. Autorem jest Łukasz Witkowski odcinek 316. Kiedyś w Pol e, zakłady samochodowe produkowały on numerze 316, a tutaj mamy podcast. Polski Detroit. No i to, to jest w pewnym sensie tradycyjnie. Większość podcasterów, którzy nadawali podcasty, mieli swoje grono stałych słuchaczy i dochodzących, gdy zaprzestaną podawać, podawać, nagrywać i publikować podcasty, po jakimś czasie wracają do tego, PD is back, no i oczywiście zaczynają przeprosić poniekąd słusznych bo jakby nie było nawet 10 minut, ale wypuść pan podcast, żeby on był. Ale być może, tutaj akurat nie uzyskamy na to odpowiedzi, ale być może Łukasz opowie, dlaczego to się stało. On nam mówi, że był, miał dużo pracy i był bardzo zajęty, nie miał czasu, ale być może, może się o tym dowiemy, dlaczego była taka przyczyna, tego, tak się stało? Jaka była, jaka była tego przyczyna? Dlaczego tak się stało? I czy by to znaczyło, że Łukasz wrócił do Detroit? Tak samo jak wrócił do nagrywania podcastu? No nie wiem, zobaczymy. 22 kwietnia autor podcastu Przemek Szczepaniuk z podcastu Brak Sygnału, Gagi Gagi, Ablu, Ablu. Taki nietypowy tytuł, pełen tajemnic, ale. Całe o żadnych tajemnicach nie będzie mowa, tylko będzie rozmowa. Wraz z redaktorką polskiego portalu z Dublina Polski Ekspres rozmawiają z autorem Piotrem książki Pokalanie. Ciekawy temat emigracji, postaw współczesnych emigrantów, tych powiedzmy po 2004 roku problem emigracji i postawy takiej jakby patriotycznej w pewnym sensie, naśmiewanie się troszeczkę z takich dziwnych, śmiesznych postaw. No i ja się wydaje, że temat jest bardzo szeroki. Książka jest tutaj polecana. Jeszcze nie czytałem. Mam nadzieję, że będę miał okazję, to przeczytam. A... Temat jest bardzo ciekawy. Dla kogo? No, ciekawy jest dla emigrantów. Ci, którzy siedzą w Polsce i ich to nie interesuje, patrzą na, swój, na swoje gospodarstwo, no to ich to nie interesuje. Natomiast na pewno zainteresuje to tych przyszłych, obecnych i przeszłych emigrantów. I wydaje mi się, że każd, ilu Polaków tyle jest różnych zdań na temat emigracji. Ok. 22 kwietnia. Michał i Przemek z podcastu Magadka. Ja w związku z tym, że posiadam taki komputer, to nie miałem problemu z odsłuchaniem tego podcastu, ale również, co, jest zaskocze co będzie zaskoczeniem dla niektórych ludzi, również mój e, Samsung z Androidem e, pobiera ten podcast i mogę sobie go odsłuchać. Także się bardzo z tego cieszę, bo niektórzy nie mogą. Tytuł podcastu jest Apple na filmowo. I dlaczego? Podcast numer 34. A dlaczego apel na filmowo? No to zapraszam do odsłuchania. Powiem tylko tyle, że bardzo fajnie się tego słuchało i, <śm> <śm> I dla mnie podcast Małe Filmidło jest troszeczkę rozwlekły i momentami troszeczkę nudny, ale nie chciałbym uradzić, mówiąc nudny w takim znaczeniu mm, nie wiem jak to powiedzieć bardzo się cieszę, że ten podcast jest ale brak w nim czasami żywiołowości. takie mało uczucie ale fajnie tu. i tu właśnie w tym podcaście Mangatki gościem jest autor podcastu Małe tak. Filmidło i opowiadają panowie o FIO Apple w stosunku do filmów, odtwarzania i słuchania. Dobrze, i w tym momencie żegnamy już 22 kwietnia. Czy ja bym chciał pożegnać? Tak, pożegnaliśmy 22 kwietnia. Wchodzimy do 23, czyli niedzieli. Waldek Graban z podcastu Wisi To. Kudłaty odcinek. I to jest wspaniały podcast. I ja bardzo się cieszę. Ja chciałbym aby wisi mi to poszedł w tym kierunku. Bo to jest coś wspaniałego. To jest kandydat na podcast tygodnia. Naprawdę kawał dobrej, wesołej. Roboty. Od dzisiaj, od tego odcinka będę polecał podcast Wisi e, za tego typu omawianie, <śmiech> może nie lektur, ale wierszy, które możemy znać kończąc szkołę. Dobra robota. Good job, Waltek. Panie Waltku, pan się nie boi. Zdobywa pan nominację na podcast tygodnia. Gratuluję. I tyle. Lecimy dalej. Co tu dużo mówić? Bardzo dobry podcast. Jeszcze raz powiem: bardzo dobry podcast. Bardzo dobry podcast. 23 kwietnia. Marcin Czerczak z podcastu Lifehacker. Odcinek tym razem 14. Zapraszamy do słuchania. Niestety nie mogłem odsłuchać tego podcastu, ponieważ w RSS Lifehackera nie pozwala na to, aby go można było pobrać. Przez Androida, przez RSS katalogu polskich podcastów. A następnym podcastem jest pod Tyflo Podcast. I po raz kolejny pan MD. Tym razem bardzo ciekawa dyskusja. Tym razem jest to wycinanka z radia N. Ciekawa dyskusja osób niewidomych i niewidomo niesłyszących i ich jakby życie aktywne, życie zawodowe, życie hmm, Sposób zarabiania pieniędzy. Także tak się tak wyraża. mi była pani Renata i pan Łukasz. Zapraszam słuchajcie. 23 kwietnia i tym razem rozpoczyna się Gehenna z Hubertem Spandowskim, czyli Radio SK. Odcinek 51. Rok 1. Tym razem, tym odcinkiem Mando rozpoczyna maraton, maraton który uczci okrągłą rocznicę powstania serwisu stephenking.pl I jest to takie przygotowanie, ja bym to porównał do rekolekcji przedświątecznych, bo dla Mando będzie, w, będzie zbliża się ważna uroczystość zjazd członków tego grona i sympatynku, i sympatyków oczywiście zaczyna od podsumowania fajne, fajne zdjęcie, fajna ikonka a następnie wraca Przemek z Travelcastem Wenecja po raz pierwszy a tutaj e, Państwo wylądowali w Wenecji a dlaczego w Wenecji, a nie gdzie indziej jaka ta Wenecja jest no to już zapraszam do odsłuchania a to jest taki kaścik Zaczyna się e, zaczyna się nietypowo, bo zaczyna się deszczowo. Ale fajnie, razem z Przemkiem i jego żoną, pierwszą żoną, jaką to określa możemy zawitać teraz w kwietniowy czas do Wenecji. 24 kwietnia, dyktafon, czyli Sebastian Bodziński muzo. Opowiada o platformie muzo, dzięki której można pobierać muzykę, słuchać muzyki e, przez komputer w chmurze, a jak się zapłaci, to się dostanie więcej. Kibicuję temu. Por, por, por, por Kibicuje temu portalowi i mam nadzieję, i ma nadzieję, że się będzie rozwijał. Porównuję go troszeczkę do iTunesa, ale jeszcze tego nie sprawdzałem, więc nie wiem, czy tak jest, czy nie. Cieszę się, że Sebastian się odezwał w tym tygodniu. Następnym podcastem jest Odwyk, a autorem podcastu jest Martin Lechowicz. I tu Martin opowiada o tym, jak jest. Y, jakie, jest jakie są takie y, prawa, jakby takie przykazania, co trzeba zrobić, aby zostać zbawionym, żeby Bóg na nas dobrze popatrzył. No i to takie. wszystko z tym związane. Czyli po prostu y, y, ludzka wersja. Jak to być, żyć dobrze, żeby Bóg nas y, chwalił? Tradycyjnie, o Bogu, bez presji. Zapraszamy do słuchania. 24 kwietnia, czyli Claude Monet, Teoria chaosu na żywo, audycja pod tytułem pszczoły. Ale nie tylko będzie o pszczołach, czy będzie o pszczołach, pszczołach ginących. Yy ale na początku Claude Monet tłumaczy się albo wyjaśnia nam sytuację, jak to się stało, że już w tej chwili nie usłyszymy w tej wycinance z radia kontestacji i radia na fali, nie usłyszymy właśnie tego, że dzwońcie do nas, a, że audycja jest nadawana bez, w dwóch radiach, a może nawet w trzech kontestacji, radio na fali i radio paranormalium, bo ojcowie założyciele rady kontestacja postanowili zrobić psikusa ale jakiego no to już musicie wysłuchać tego podcastu żeby się dowiedzieć zapraszam serdecznie porusza bardzo ważny problem ginących pszczół bardzo ważny Tak. no musimy uważać co robimy, ale nie wiem czy ja, ja nie czuję się żebym miał na to wpływ może się mylę, ale nie czuję tak. 24 kwietnia, czyli Michał Igor Serra. Bez kitu, czyli Alligators alzmajherem Mejerem. Als, my als, my als my No, jakąś tamtą chorobą. Tutaj jest taka luźna, zaczyna się podcast luźną, opowiadają słuchowiskiem, a później panowie schodzą na swój tradycyjny. Tradycyjny tor. Choć słowisko też nie grozi, nie grozi nam, żeby było normalne, raczej nie. Ale to już tacy oni są: Michał i Igor. Tacy oni już są, więc wszyscy wiecie jacy są. No i to wszystko. Znasz, słuchasz, nie znasz, nie musisz słuchać. 24 kwietnia. Joanna Mazurczak. Łukasz Kroszyk, czyli wycinanka czy pod tytułem Czerwona Pigułka. Czerwona Pigułka zatytułowała swój odcinek Big Pharma część pierwsza. Tutaj gościem tym razem audycji z Radia Kontestacja jest farmaceuta albo można powiedzieć taki wygnaniec, bandyż. Ponieważ farmaceuta post... Czarnowca postanowił zdradzić swoje środowisko i opowiada nam właśnie o tym, jakie jest to środowisko farmaceutów, co oni sądzą i czego on się nauczył i co robił przez 8 lat. Bardzo ciekawa, a no to jest takie odsłanianie takich zakamarków i rzeczy, których się nie dowiemy, co sądzą farmaceuci o ludziach i jakie stosowane są zagrywki przez koncerny farmaceutyczne, aby lekarze sugerowali nam jakiś lek. Tak jak powiedziałem wcześniej, teraz przyjdziemy do następnego podcastu Radio SK Hubert i odcinek 56 de Stephen King ilustratek kompania tutaj w tym podcaście który trwa tylko 10 minut Mando do no, Jest, może ja tym razem zrobię ukłon, tak, ponieważ tutaj będziemy wracać do Mando, to ja tutaj zrobię taki ukłon w, w jego stronę. Autor książki Ben Vincent stara się odkryć zawarte między wierszami wpływy z prywatnego życia Kinga na postacie swoich najważniejszych powieści. Książka zawiera nieznane dotąd fotografie rodzinne, odręczne notatki na maszynopisach, wczesne szkice powieści, zapiski z pamiętnika czy rysuneczki, jakie Stefan na basgra do swojej gazetki szkolnej. Wszystko to okraszone ciekawymi detalami z biografii pisarza stanowi obowiązkową pozycję na półce każdego fana. W 56 odcinku podcastu Radio SK prezentuje krótką recenzję bardzo ciekawej książki o Stevenie Kingu. Nowością jest natomiast alternatywa w postaci wideorecenzji, w której przedstawiam szczegółowo, jak prezentuje się to wydanie. A przyznać trzeba, że jest na co popatrzeć. Dziękuję bardzo. Następnym podcastem jest podcast Schwing kokobele. I ten trzeci, czyli Michał, bardzo fajny pomysł, zasiadają przed komputerami swoimi, czy przed telewizorami, zaczynają oglądać Mroczne Widmo, czyli kolejną część Star Wars Gwiezdnych Wojen i omawiają to o, to jest taki... Ja miałem okazję spotkać, Michała. To jest taki podcast niszowy rysowników e, i grafików, ale powiem Wam szczerze, że fajnie się tego słucha. Czasami ja się denerwuję i czasami myślę, kurczę, no napiszę im jakiś, e, jakiś komentarz. A czasami tego nie rozumiem, ale panowie mają... Ten podcast ma coś w sobie i i warto go od czasu do czasu posłuchać, a zwłaszcza no ja, zwłaszcza to kto, no zwłaszcza to powinni wysłuchać ci, którzy są fanami e, Gwiezdnych Wojen i sobie porównać i ocenić następny podcast, który ukazuje się o nietypowej porze bo 25 a 25 to nie jest piątek bo 20 to jest e, środa ukazuje się podcast Tadeusza, przepraszam, nie Tadeusza Rydzyka, tylko Mateusza Maniusiewicza o piwie, odcinek 86, browary restauracyjne, część druga. Czyli w to, tutaj mamy Michała i Marcina Chmielarza, czyli mamy rekordziste świata, mistrza który opowiada o tym, jak waży i co się stało, jak pojechał do Stanów Zjednoczonych. Ty Amerykanie uważajcie, bo jeszcze tutaj paru Polaków jest. Tylko ciekawe staje, jak on dostał wizę. No w każdym razie tematy browarowe. Kto, dla tych, którzy jeszcze piją, no to zapraszamy do słuchania. 25. czyli środa, Grzegorz Est, Est. Kosiorowski z podcastu Tydzień w siedzi Antyakta trzy miesiące później Bardzo fajny Reportaż Z y, protestacji Na temat Akta Bo tam premier miał do 25 Coś tam załatwić I nie załatwił nie Bardzo fajny no, Panie Grzegorzu no, Pan Ukryty talent reporterski Bardzo fajny podcast ten podcast niedawno się ukazał u nas w katalogu, ale ja sobie będę go słuchał. No naprawdę bardzo dobra, moim zdaniem, rasowa relacja z tych, z tych wydarzeń, które się działy. Nie mogę tego porównać do tego, co było, bo nie oglądam akurat telewizji, do tego, co było w polskiej telewizji, ale słucham tylko niektórych wybranych podcastów z FM-u czy z, z RMF-u ale tutaj, no to jest, proszę Pana, no bardzo dobry, bardzo dobra relacja, bardzo dobry podcast. Gratuluję serdecznie. No ja powiem szczerze, że nawet, że ten podcast to jest nawet lepszy niż raport Martina, który mówił o nie dla akta. czy o Adka generalnie. Naprawdę. Moim zdaniem rewelka. Następnie Martin Lechowicz Raport Murwina, to co mówiłem a propos przed chwileczką, prawda? Martin twierdzi, że nadchodzi koniec Unii Europejskiej, ponieważ Unia chce wprowadzić prohibicję, czyli zakaz picia w miastach, i co Polacy na to i że powiedzą nie. A ja rok temu słuchałem, yy, słuchałem raportu Martina, czy Radia Kontestacja, gdzie Martin czy Hugo zapowiadali, że upadnie ZUS, no jak dotąd nie upadł, więc się mylili, no i też mówili, że upadnie Unia Europejska, jak dotąd nie upadła, więc tutaj to jest, ja bym to tak włożył troszeczkę między bajki, ale generalnie fajna audycja. Spoko, spoko, lecimy dalej. A jak lecimy dalej, no to pamiętajcie, co powiedziałem na początku, 25 kwietnia, tu jest, w starszym ciągu, Hu Hubert, Hubert, 57 odcinek, tym razem innej odmianie. O właśnie, i tu mamy zdjęcie, ale kto to jest, czy to jest Hubert, czy to jest Steven, nie wiem. Ale o co chodzi? Mamy tutaj słuchowisko, tym razem Mando. Rzucił się na wody innej odmiany podcastów w postaci słuchowiska. Ja chciałem pogratulować. Zresztą, no jak można nie gratulować, jak mam to taki profesjonalista. Strzelił nam piękne opowiadanie. Dla mnie najbardziej, mnie się osobiście najbardziej podobało pierwsze. Ale wszystkie są świetne. Wszystkie są świetne. Fajny podkład. Oj, i gratuluję, no, zazdroszczę, szczerze zazdroszczę i gratuluję. Piękna, kawał pięknej roboty i... A osobiście, gdybym był Stevenem Kingiem, to bym się cieszył, że mam takich, e, takich fanów. I ja mam nadzieję, że kiedyś Steven King dowie się o tym, że jest taki portal, że jest taki podcast Radio SK i że jest właśnie taki Hubert, który oddaje hołd swojemu, swojemu idolowi właśnie w postaci takiego, bo to przecież nie jest tylko podcast ale tam jest i i portal i strona i wiele, wiele innych rzeczy naprawdę szczerze gratuluję i choć regulamin katalogu podskich podcastów podcastofon mówi, że nie będą tolerowane podcasty, które ukazują się codziennie ale to jest ten chlubny wyjątek który potwierdza tą regułę. Ja cieszę się z tobą razem, Mando. Dobra, nie rozboźmy się za bardzo nad tym. Kolejny podcast, który już ukazał się 26. A to jest podcast PKP. nas, jak chcecie to rozszyfrować? No to już musicie odsłuchać właśnie tego podcastu. A tytuł? A podcast się nazywa Podcastofon. Ja już tego nie będę omawiał, pozwolicie. 26 kwietnia, ja tylko dodam. A co, będę ja Takie jest życie. 26 kwietnia, Michał i Szymon, cienie przyszłości, wino Babilonu, USA w Apokalipsie. Raj na ziemi. Eee. Tak, niektórzy wyobrażają sobie, Stany Zjednoczone pokazują na podstawie Biblii wino Babilonu, cienie przyszłości. Zapraszamy kontrowersyjnymi momentami. Moim zdaniem. Ale fajnie, że się ukazuje. Gratuluję pani Michale i panie Szymonie. Następnie mamy po raz kolejny autor Michał Dziwisz z podcastu Tyflo Podcast, ale tym razem nie jest to wycinanka, tylko to jest tutaj usłyszymy Piotra Witka, który nam opowie o aplikacji recognizer, Gnizer, jakby powiedział Robert, LockTel. Aplikacji na iPhone'a z iPhone'a 4S. A co ta aplikacja robi? Zajmuje się etykietami i kartami. Poszczegóły zapraszam do tego podcastu. Panie Piotrze, nagrał Pan podcast i bardzo się cieszę i gratuluję. Zresztą, no, słychać po głosie, Panie profesjonalisto, e, Panie Piotrze. Bardzo dobre. No i jaki będzie podcast kolejny? Jaki będzie podcast kolejny, który się ukazał 26 kwietnia? Tak, zastanówmy się, jaki to podcast mógł się ukazać 26 Brawo, tak. Jeżeli o tym pomyślałeś, to gratuluję. Oczywiście. 26 kwietnia mógł się ukazać podcast Radio SK, gdzie tutaj, tym razem, Hubert zaprosił gościa i Pawła. Paweł Szczepanik? Uuu, jakby taki znajomy... Szczepa mnuka, jedna literka tylko. No, ale tamten to jest on braku sygnału. A ten jest... Okazało się, że panowie prawie w tym samym czasie, poślizg jest jednego dnia, założyli portale o Stevenie Kingu żałują, że poginęły te maile, te wymiany informacji, jest różnica wieku, ale to im nie przeszkadzało, bo łączyła ich miłość do autora tych fajnych książek. Ja się tak zastanawiam i dochodzę do wniosku, że dochodzę do wniosku, a, że nawet ktoś, kto nie znał autora tych książek, Stephena Kinga, to na pewno sięgnie po jakąkolwiek publikację albo po filmu przynajmniej. I to jest dobra, po raz kolejny będę się powtarzał, po raz kolejny, no ale to tak jest, w tygodniu jest dni 7. i jeżeli mamy tak cały tydzień, no to nic dziwnego, że się będę powtarzał, że wrócimy do tej tematyki. Ten tydzień został zawładnięty przez, e, przez produkcję e Huberta. No i dobra, nie ma sprawy. Gratuluję. Wspominki generalnie, mówienie o tym, jak się kiedyś łączyło, przez, i, i, łączyło z internetem, jak się spotykali i co robili, i oho, ho ho, ho jeszcze screeny na stronie są. No i takie ogólne omawianie e, twórczości, czy powiedzmy, e, twórczości ludzi, fanów e, twórczości Stevena Kinga. To tyle w tej części. Zapraszam na mały przerywnik muzyczny, bo już minęły 34 minuty, a nagle będzie 5. Po przerwie chciałbym ponownie zaprosić wszystkich do przesłuchania końcowej części przeglądu zatytułowanego tytuł... podcast... za podcastową czyli kanał rewizyjny polskich podcastów. Być może zachowałem się troszeczkę jak ignorant, ale po przemyśleniu, po krótkiej przerwie postanowiłem, że powiem coś na temat tych podcastów, których nie omówiłem z różnych przyczyn. Pierwszym tym podcastem, który przychodzi mi do głowy, jest podcast Lifehacker, w którym to Marcin i Filip podpowiadają nam różne myki, dowcipy i żarty co można z czym zrobić Między innymi, co może zrobić z gumową zużytą rękawiczką a ja ze swojej strony tylko podam że ten motyw z, z kolorowymi zasłonami no to mój tato już zastosował w 1968 roku u nas w domu a to tyle odnośnie podcastu prostego to chciałbym powiedzieć, że podcast ten porusza ważną kwestię scentologii i ekspansji tego, tego ruchu na rynek polski. I jeszcze jedną rzecz i chciałem powiedzieć odnośnie podcastu Martina Lechowicza: iż jest to podcast, który porusza pobieżnie taką nakreśleniem, ale porusza bardzo ważną sprawę związaną z wiarą w Boga i tym, co nam proponują różnego rodzaju organizacje, które nabawiają nas do tego, żeby odmówić ileś tam zdrowa się, albo jakichś innych modlitw i wtedy zostaniemy uznani za nawróconych. Jest to poważny problem, jest to poważny temat, tym bardziej, iż uważam że po części Martin ma rację. Jeżeli ktoś wierzy w Boga i twierdzi, że jest czyściec i będzie szukał odpowiedzi w Biblii, to chyba go nie znajdzie. Ja do tej pory nie znalazłem. Martin twierdzi, że też nie znalazł. Ale jeżeli ktoś zapyta się kogoś innego, no to może znajdzie. No to już jest kwestia... Przez Was do rozpatrzenia rozważenia. Dobrze, kontynuujmy, bo już jest końcóweczka. Wracamy z powrotem do podcastu, które ukazały się w naszym katalogu. I teraz będziemy omawiać. Nie, ja będę omawiał, a wy będziecie słuchać, jeżeli macie na to ochotę. Już już jest końcówka, już troszeczkę zgłaszamy, już troszeczkę przyspieszamy. 37 minuta i 14 sekunda 27 kwietnia w naszym katalogu na 28 godzinę 20 czasu Greenwich. Mam w katalogu tylko dwa podcasty. Pierwszym jest Kapok. Domyślam się, że 27 to jest piątek. Kapok autorem jest Bartek. Odcinek 85 zatytułowany Dziady z lasu we 3 czwartych raz. Ten odcinek Bartek nagrał jeszcze przed ogłoszeniem nominacji na European Podcast Award. Składa deklarację, jeżeli wygra to co zrobi z nagrodą, ogólnie omawia hmm, wspomina między innymi właśnie. Wspomina m.in. o Bartkubie o Bartku, Bartku Biedrzycki, który jest autorem podcastu Kapok i autorem podcastu K180 o ludziach robi taką charakterystykę ludzi, którzy słuchają jego podcastu, co to mogą być za ludzie, wspominają, kiedy to się zaczęło, czy wtedy padał już śnieg, czy jeszcze, może, kiedy padał jeszcze śnieg, a może już śniegu nie było, i wspomina właśnie o mando. Jaki to jest nakręcone, używa innych określeń, typu człowieka, jaki to jest nakręcony człowiek, który robi wszystko na jednym wydechu. Oczywiście towarzyszą mu koledzy ze znanej trzutki dziadów z lasu. Następnym podcastem jest ponownie Lifehacker i tym razem Marcin i Filip szukają różnych ciekawych lifehack. I tutaj Marcin mówi, że jemu wypada pewna rzecz z pewnej części ciała. Filip daje mu radę, co zrobić, żeby nie wypadało. I Filip jakby namawia a, albo sugeruje Marcinowi, że zna sposób, jak to zrobić, żeby miał jeszcze dzieci. I parę jeszcze innych sprawek tutaj jest omawianych. Ale ja na tym poprzestanę. OK? O łańcuszku plusików no generalnie moim zdaniem to nie działa. Ale psychologowie na czymś muszą zarabiać pieniądze. Pozdrawiam serdecznie. I teraz tak, to już jest koniec, bo następny podcast, który jest na tą porę już ukazał się 28, czyli dzisiaj. Gdyby się okazało, że coś jeszcze wskoczy przed podcastem prostym, to. Mm, no to już omówi ktoś w przyszłym tygodniu, ale kto to będzie, to już jest zagadka na obecną chwilę dla mnie. Na zakończenie pozostaje mi nic innego, jak tylko pozdrowić Was serdecznie, słuchacze. Zachęcić do głosowania na naszej stronie katalogpodcastów.pl i zaprosić na kolejny tydzień życia polskiej strefy podcastowej. Podcasty tygodnia. Moim zdaniem bardzo dobrym podcastem jest podcast Radio SK. Drugą nominację otrzymuje podcast Wisi mi to za odcinek Kudłaty i trzecią nominację daję podcastowi Dzień w sieci. Gratuluję, pani Estes, za piękny reportaż. Jeszcze parę podcastów można by wyróżnić. O nich omawiałem. Chciałbym jeszcze tylko z przypomnieć, zaznaczyć, powiedzieć, iż ukazał się również podcast Podnośnik jest w naszej zakładce po lewej i po prawej stronie, ale nie ma go w katalu. Dlaczego nie ma? No to są jakieś kłopoty techniczne mm, i mam nadzieję, że to się zmieni. Zwrócę się z tą prośbą do naszego e, operatora Roberta Ai. Ja mam nadzieję, że on wróci do żywych po tych, po tych studiach. Ja nie Przypuszczałem, że studia mogą być takie wyczerpujące. Czasami ludzie mówią, że a studia, lifetime, picie i zabawy do rana. No wiecie, że to w tym przypadku, to, to ci studenci w Anglii to mają ciężkie życie. Wracaj Robert do żywych, pozdawaj te egzaminki, skończ tą sesję egzaminacyjną i zrób tutaj porządek i pomóż nam, abyśmy mogli z agregatora Pols, katalogu polskich podcastów słuchać sobie i pobierać i dowiadywać różnych ciekawych rzeczy o życiu polskich podcastach dziękuję serdecznie, nie będę przedłużał 42 minuty to aż na to aż nadto, plus jeszcze początek i koniec ładna rasowa płyta winylowa trzymajcie się ciepło słuchajcie polskich podcastów życzę wam miłych wrażeń w tych dwóch wolnych dniach w ciągu tygodnia, który teraz nastąpi, czyli 1 maja, święto ludzi pracy, 2 maja, święto barw narodowych, czy flagi państwowej i 3 maja, święto ustanowienia konstytucji. Ciekawe, czy w tej tematyce ukażą się jakieś podcasty. Nie będę przedłużał. Kłania się nisko Jacek Kuchnis, który dla Was omówił ten tydzień podcastowy. A który to jest tydzień? No, no, który? Który? Który? Siedemnasty 17 oczywiście. Siedemnasty, 17, przyszłym przeglądzie będzie osiemnasty. Trzymajcie się. Pa!